Z gitarą i piórem Kwietniowym wieczorem Jedziemy Wojtku razem do Włodawy Stary Bieszczadnik Czyli majster bieda Wciąż wierny górom Jak zwykle jest z nami I mówisz wszystko się uda Oto nie ma żadnej obawy Przecież jedziemy dziś Adam Na dwa dni do Włodawy W przedziale po oczach Mdli mleczna żarówka Mała jak pineska Gwiazda betlejemska i pociąg lubelski noc długą przecina, buntując się czasem na ostrych zakrętach. I mówisz, wszystko będzie dobrze, opowiemy im nasze sprawy, przecież po to jedziemy, Adam, na dwa dni do Włodawy. Z plecaka chleb wyjęty, garść soli, kawałek sprytem zdobytej wiejskiej kiełbasy, chcemy noc przeskoczyć, ciemną i niepewną, z biletem kupionym w nieznane nam czasy. Lecz mówisz, znów musi się udać, Choć tyle podróży już za nami, Przecież jedziemy dziś, Adam, Na dwa dni do Włodawy. Dzisiaj się buntuje, Czesiek król nad króle, Piekarz rodem z Buzka Wchodzi w nowy układ. Stawia pasjan z bułek I gorzej się czuje, A w drewnie cierpliwym Został już tylko ślad. A ty na przekór wszystkim mówisz, Że się uda, nie ma obawy, Przecież jedziemy dziś, Adam, na dwa dni do Włodawy I są wciąż pytania i są wciąż rozmowy Jak zawsze ważne, choć tylko przedziałowe I jak z każdej jednej wspólnej nam posiady Wygląda gdzieś w przyszłość zatroskany człowiek Wyciągasz wiersz ciepły jeszcze Wczoraj bodajże napisany I czytasz głośno go w przedziale W naszej podróży do Włodawy Dziękuję